Siemanko słuchacze, to znowu ja, Wojciech Skoczek i mam dla was dzisiaj nowy odcinek powiewu świeżości. Dzisiejszy będzie musiał starczyć wam na dwa tygodnie, bo wyjeżdżam, ale postaram się powiedzieć coś o wszystkich ciekawszych premierach w czasie, które mam do wykorzystania. Zaczynamy!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 Zacznę tradycyjnie od książek, a dokładniej od tego, co ukaże się już jutro. Pierwsze w szeregu są opowiadania nowojorskie autorstwa Henry'ego Jamesa, w których pisarz przedstawił dziesięć różnych wizji ludzi i tego olbrzymiego miasta, które potrafi zmienić człowieka nie do poznania. Znajdzie się tam historia dwóch młodych Anglików żeglujących poza ocean oraz Nowojorczyka, który po 33 latach postanawia wrócić do rodzinnego miasta. Drugą książką, o której powiem, będzie wychodząca 7 sierpnia, powieść Diane Chamberlain pod tytułem Tajemnica Noel. Opowiada ona o dwóch kobietach, Tarze i Emerson, które próbują odkryć tajemnicę nagłego samobójstwa swojej przyjaciółki o imieniu Noel. Jedyne poszlaki, które mają, to niedokończony list tragicznie zmarłej i wspólnie spędzone lata. Czyżby miały dowiedzieć się czegoś nowego o tej, którą uważały za przyjaciółkę? Cóż, jak zwykle trzeba przeczytać, żeby się dowiedzieć. Taka nasza dola. Krzysztof Kieślowski. Nieżyjący już znany reżyser, przed śmiercią zdążył napisać autobiografię. Dopuszczona do sprzedaży 8 sierpnia, ma za zadanie przybliżyć nam czasy młodości filmowca. Jego prace na arenie międzynarodowej, epizody ze szkołą strażacką, komisją wojskową, która uznała go za schizofrenika, naukę w łódzkiej szkole filmowej, do której egzaminy musiał zdawać aż trzy razy. Obowiązkowa pozycja dla fanów trzech kolorów i podwójnego życia Weroniki. Trudy Canavan, pisarka fantastyki, uwielbiana za swoje trylogie, które pękają w szwach od magii i niesamowitej wyobraźni autorki. Również 8 sierpnia wydaje tom kończący kolejną z nich o tytule Trylogia Zdrajcy. Książka ta nosi zaś nazwę Królowa Zdrajców i opowiada o dalszych losach Lorkina po powrocie z obozu buntowników. Jestem pewien, że książki te, podobnie jak wszystkie dzieła tej autorki, rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Czas na trochę historii. Każdy, kto uważał na tych lekcjach, wie, że zastępcą Hitlera był nikt inny jak Rudolf Hess. Niektórzy wiedzieć też będą, że uciekł do Anglii, ale nikt poza autorem książki Sekretne życie Rudolfa Hessa Stevenem McGuintym nie będzie wiedział, dlaczego to zrobił. Steven dobrawszy się do materiałów jeszcze nieużywanych przez pisarzy, takich jak list oficera do rodziny, czy propozycje kierowane do rządu angielskiej stolicy i stenogramy rozmów telefonicznych podsłuchiwanych przez agentów brytyjskiego wywiadu, napisał książkę, która może rzucić trochę światła na jedną z nielicznych, nierozwiązanych jeszcze tajemnic II wojny światowej. Czy to była zwyczajna ucieczka? Czy może kolejny plan Trzeciej Rzeszy mający na celu zmienić równowagę sił w Europie? Ta książka również wychodzi 8 sierpnia. Na liście znajduje się jeszcze co najmniej kilka ciekawych książek, ale niestety brak mi czasu i sił na to, by opisywać Wam je wszystkie. Dlatego tak jak w ostatniej audycji posłużę się tylko tytułami i nazwiskami autorów. Daniel Steele, Zdrada wychodzi zarówno w formie papierowej jak i audiobooku mp3 Arthur Conan Doyle Dolina strachu audiobook z kolejnymi przygodami Sherlocka Holmesa Avrom Ben David Val Niebiosa są puste ta książka jest nieco mocniejsza niż pozostałe o dziwo wszystkie te tytuły wychodzą 8 sierpnia koniec z literaturą czas na trochę filmów W najbliższym tygodniu będzie się zarówno z czego śmiać, jak i przy czym wbijać paznokcie w oparcie fotera z emocji. Trzecia część filmu animowanego, opowiadającego o losach grupy zwierzaków, które los rzuca najpierw na Madagaskar, a potem do Afryki, będzie się rozgrywała tam, gdzie ich jeszcze nie było. W Europie. Nasi kreatywni przyjaciele zdecydują, że pokonać cały kontynent Zdołają jedynie w przebraniu. Przebierają się za trupę cyrkową. Premiera Madagaskaru 3 będzie miała miejsce 3 sierpnia. Życzę wszystkim wybierającym się miłego seansu. Reżyser Kenneth Lonergan, znany z filmu Możesz na mnie liczyć, tego samego dnia wypuści nowy film Margaret. Będzie to historia dziewczyny, która staje się świadkiem tragicznego wypadku samochodowego, w którym ginie młoda kobieta a potem zaczyna sobie uświadamiać, że mogła się do niego nieświadomie przyczynić. Obsadę filmu zaszczycą takie gwiazdy jak Matt Damon, Jean Renault czy Anna Pakin. A propos Mata Damona, to pewnie zdziwi Was fakt, że w ostatniej części cyklu Obornie film ma ponoć uzupełniać niedokończoną trylogię książkową, co według mnie jest totalną bójdą. Główną rolę przyznano komuś innemu. Film wychodzi 10 sierpnia pod tytułem Dziedzictwo Borna. Ciekaw jestem, czy nowy aktor sprawdzi się w tej roli tak dobrze jak jego poprzednik, bo poprzeczkę ma zdecydowanie wysoką. a zatem poniedziałek będzie istną ucztą dla fanów ciężkiej muzyki Ci, którzy są fanami zespołów Testament Korpiklani, Doro i Slipknot będą mogli cieszyć uszy nowymi albumami swoich ulubionych wykonawców Ponadto siódmego zespół Be Locate wypuszcza nową płytę Summoning the Bi Jones". Z okazji powoli zbliżającej się rocznicy śmierci Johnego Kesha, Zaczynają również pojawiać się płyty z jego utworami. A Celebration of the Music of Johnny Cash. Johnny Cash Country Classics. Johnny Cash Gospel Songs to ich tytuły. A wychodzić będą 7 sierpnia. W ostatniej audycji wspominałem o nowych płytach z muzyką klasyczną. I w najbliższych tygodniach pojawi się ich kilka. Dwie z nich będą nagrywali przeróżni artyści, a ich tytuły to Debussy Impressions oraz Classical Masterworks. Ponadto Orkiestra Filadelfia wypuści płytę The Columbia Stereo Recordings. 10 sierpnia wychodzi długo oczekiwany album pod tytułem Morowe Panny. Piosenki mają opowiadać o roli kobiet w Powstaniu Warszawskim oraz kampanii wrześniowej, a śpiewane mają być przez przeróżne polskie artystki. Projekt zdaje się być całkiem ciekawy. Zatem tylko czekam, aż ta płytka wpadnie w moje ręce. że twórcy gier też nie próżnowali, bo szykuje się kilka ciekawych premier. Druga część cyklu o pisarzu Alanie Wake'u o podtytule American Nightmare, gdzie nasz bohater zmierzyć się będzie musiał z Mr. Scratchem, pięknym krajobrazie Arizony, będzie do zakupienia 3 sierpnia w wersji na PC. Coś mi się wydaje, że sami osoby sprawie, zważając na godzinę świetnej zabawy, jakie miałem z pierwszą częścią. Żeby posiadacze PS3 i Xboxa 360 w Europie nie czuli się zaniedbani, tego samego dnia na ich ukochane konsole wychodzi druga część Rizena, mroczne wody. Tego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Gra twórców Gotika zebrała całkiem niezłe oceny w wersji komputerowej na portalu gryonline.pl, zatem i wersja konsolowa powinna być udana. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia! Ushering the doom and the down Whack, full and daddy-o Whack, full and daddy-o There's a whiskey in the jar